a na końcu zobaczymy, jakie ziarno jest siane w Ameryce teraz. Pismo Święte mówi dużo na temat siania i zbierania. Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu 25 września 1789 roku jednogłośnie zatwierdził rezolucję, zobowiązując prezydenta George'a Washingtona do ogłoszenia Krajowego Dnia Dziękczynienia 3 października 1789 roku George Washington ogłosił w Nowym Jorku 26 listopada tamtego roku czwartek Krajowym Dniem Dziękczynienia. Rezolucja ta była odnawiana w kolejnych latach. W październiku 1863 roku na wniosek prezydenta Lincolna kongres podpisał akt ustanawiając Krajowy Dzień Dziękczynienia stałym świętem corocznym prezydent Lincoln ogłaszając to święto powiedział między innymi wzywam wszystkich moich przyjaciół obywateli mieszkających w różnych stanach Stanów Zjednoczonych do zaadaptowania i obchodzenia każdego ostatniego czwartku miesiąca listopada jako święta dziękczynienia i oddania czci naszemu dobroczynnemu Ojcu który mieszka w niebie jest to zapisane w Słowie Bożym i dowiedzione przez historię, że te kraje, których Bóg jest Panem, są błogosławione. Jest to według mnie bardzo właściwe i odpowiednie, aby Bóg był roczyście i z pełnym szacunkiem wyznany we wspólnocie serc i jednym głosem przez wszystkich obywateli Ameryki. W wielu stanach USA, również w stanie Illinois, gdy gubernator stanu potwierdza oficjalny dokument, nadal zawarta jest w nim następująca formuła. Potwierdzono na kapitolu miasta Springfield, np. dnia 10. miesiąca lutego roku naszego pana 2009. Ameryka nie jest krajem idealnym na planecie Ziemi.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 i może moment do zastanowienia Ja jedna jestem, czasem komuś potrzebna jestem, bo jestem tu i teraz jestem, bo żyję i nie umieram. Jestem, bo się nie ukrywam.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 ten wydaje obfity owoc. Beze mnie niczego nie dokonacie. W poprzednim rozważaniu omawialiśmy różnicę pomiędzy przycinaniem a dyscyplinowaniem. Zanim zrozumiemy, że to są dwie rzeczy, nie dopuszczamy do siebie myśli, że Bóg może nam zadać ból, gdy postępujemy właściwie. Dlatego też, gdy pojawia się ból, dochodzimy do wniosku, że na pewno zrobiliśmy coś złego. Ponieważ myślałem w ten sposób i pracowałem bardzo ciężko, służąc Bogu, kiedy przychodził ból, dochodziłem do logicznego wniosku. Zapewne musiałem zrobić coś złego. Analizowałem swoje życie, szukając, co złego zrobiłem. I czasami znajdowałem. Ale bywało, że naprawdę nie znajdowałem niczego, co byłoby złe w moim postępowaniu, niezależnie od tego, jak bardzo tego szukałem. To było frustrujące. To wywoływało mój gniew. Gniew na Boga. Dlaczego mi to robisz? Służę Tobie, robię wszystko, co powinienem. Modlę się, czytam Biblię, staram się wydawać więcej owoców dla Ciebie. I spotyka mnie ból? To nie jest w porządku. Ogarniał mnie gniew. Przycinanie może wywoływać w ludziach gniew na Boga, ponieważ nie rozumieją tego, co się z nimi dzieje. Kto z nas by się z tym utożsamił? Dlatego byłoby wspaniale, gdybyś znalazł sposób na zidentyfikowanie tego, co dzieje się w twoim życiu. Jeśli to jest dyscyplina, to dlaczego jesteś zły na Boga? Przecież na nią zasługujesz. Weź się w garść i skończy się dyscyplinowanie. W wypadku przycinania spotyka Cię coś bolesnego, pomimo tego, że postępujesz właściwie. Odkryłem jeszcze jedną rzecz. Jeśli długo żyjesz w nieposłuszeństwie, jesteś dyscyplinowany. Ale gdy zaczynasz wzrastać, mniej grzeszysz, zaczynasz wydawać owoce. Gdy trwasz w pragnieniu, by czynić więcej dla Boga, wybierasz, że będziesz rzadziej grzeszył. Odkryłem jeszcze jedną rzecz. Pierwsza, może druga przyczyna, na której dojrzałych chrześcijanin popada w grzech, to właśnie przycinanie. Przycinanie często powoduje grzech u dojrzałego chrześcijanina. Mam społeczność z Bogiem. Właściwie postępuję, pragnę mu służyć jeszcze bardziej. Boże, chcę więcej dla Ciebie robić. Jakże się cieszę a tu cięcia, co złego zrobiłem i stajemy się sfrustrowani źli, popadamy w gniew a kiedy jesteśmy źli na Boga staramy się Go unikać mówimy, nie chcę Ci służyć zatwardzamy nasze serce bardziej i bardziej uwierzcie lub nie chcemy wyrównać nasze rachunki z Bogiem to nazywa się zemsta nie wiemy o tym ale wkrótce sobie uświadomimy że utknęliśmy w błocie po kolana z powodu bólu i grzeszymy Zatwardzamy nasze serca, przestajemy wydawać owoce i Bóg musi nas teraz dyscyplinować. Opamiętujemy się. Zaczynamy czynić dobrze. Chcemy czynić więcej dobrych uczynków. Pozwól mi, Boże, czynić więcej dla Ciebie. Jesteś pewien, że tego chcesz? Bóg może Cię znów przyciąć. Znów może boleć. Tak to działa. Przycinanie popycha nas do zmiany naszych priorytetów. Zmusza nas do zmiany naszych priorytetów, ponieważ Bóg uciął część gałęzi i chce, by nasza energia płynęła w innym kierunku. Przycinanie uwalnia Cię od posługiwania się Twoimi słabościami na rzecz wykorzystywania Twoich mocnych stron. Wykorzystania mocnych stron. Wgłębimy się w to bardziej. Przenosimy się od prostych do bardziej skomplikowanych zagadnień. Jeśli wydajesz owoc, to w jaki sposób możesz zacząć wydawać go więcej? Odpowiedź jest prosta. Musisz zmienić to, co robisz. To samo się nie wydarzy. Od tak, pstryk i już. Przycinanie zmienia twoje ukierunkowanie i zamiast wydawać owoc, w którego wydawaniu nie jesteś dobry, zaczynasz wydawać taki, do którego wydawania, według Boga, najlepiej się nadajesz. Jeśli do wydawania owocu używasz swoich słabości i zalet, w ostatecznym rozrachunku zalety, jakie dał ci Bóg, zaczną wydawać go więcej niż słabości. Prawdą jest, że Bóg wykorzystuje nasze słabości, ale nie powinniśmy w równej mierze polegać na obu tych sferach. Mówiliśmy o tym, że Bóg stworzył ciebie i mnie i przeznaczył do dobrych uczynków, które przygotował dla nas z wyprzedzeniem, byśmy je wykonali. To oznacza, że jest pewna ilość dobrych uczynków, które Bóg chce, by były wykonane. Potem stworzył mnie, dał rodzinę i wszystko inne. On przygotował mnie do wykonania tych dobrych uczynków. Uważajmy teraz. Ponieważ On chce, bym zrobił te konkretne rzeczy, powiedział nie potrzebujesz tych kwalifikacji, uczynijmy je więc słabościami. Ale musisz być naprawdę dobry o, właśnie w tym. Dam Ci zalety, dzięki którym... Możesz wydawać naprawdę obfity owoc. W procesie edukacji jesteśmy nauczani, by być wszechstronnym. Ale Bóg celowo nie stworzył nas dobrymi we wszystkim. I ludzie starają się wciąż pracować nad swoimi słabościami, zamiast zostawić je i skoncentrować się na swoich mocnych stronach. Co sprawia przycinanie? Przycinanie mówi: Przestań wreszcie koncentrować się na swoich słabościach. Dlaczego? Bo one są mocnymi stronami kogoś innego. Ktoś inny jest odpowiedzialny za wykonanie tego. Przycinanie wpływa na Twoje życie przez koncentrację na planowaniu. Na planowaniu. Co to znaczy? O tym powiemy więcej w naszym kolejnym programie, na który już dziś Państwa serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.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 773. Zapraszam do telefonu 503 0068 lub 931 1401 kierunkowy obydwu telefonów 773. I siedzimy w tym parku Scarlestwarskim, ale to już jest na Grochowie, prawie. Siedzimy z takim antykiem i tak mamy I szynkę, i pieczony, baleron, i kamanosiki. no wszystko, kurczak, wszystko jest ok, flacha. I jemy, no to zjemy i napijemy się. Patrzę, Polonez jedzie, bo patrz, ja do chłopcy. Podjeżdżają. Dzień dobry, dzień dobry. Bezdomnie Oczywiście, bezdobni. Co robimy? śniadanko jemy. Co mamy robić? Jemy śniadanie. A dokumenty są? Kto bezdomny ma dokument? Coś panowie. No to dane, no dobrześmy dane w porządku. Ale ten, ten, ten chłopak był tak, jak ty policjant. Tylko ty, zobacz, domy. chodź, chodź, chodź, chodź. Co? Zobacz, co bezdomni jedzą? A ja mówię, zobacz, bułka z serem, a ja do niego tak mówię, to z humorem, widzisz, mówię, wrzuć ten mundur, przyjdź do nas, zobacz, co będziesz jadł, mówię, a nie będzie żona bułki, bo robisz z serem. Szymrany, reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcera. Bo naprawdę ja sobie mam radę bardzo długo. Ja pracowałem, na jabłka jeździłem, ale na między to na źrniaku, bo tam więcej zarabiałem. Książko staro handlowałem, bo miałem najlepiej. <grym> Oj, z tą książką to miałem super, bo tak, nie płaciłem nic. Ze wiejską miałem super. Nie mogę się do mnie doczepić. Bo ja starą książką poszedłem na, na śmietnik. Ze śmietnika. Ja ze śmietnika żyłem. Ja nie kupiłem nigdy rzeczy jedzenia, bo ludzie wystawiali, nie to, że tam doszedł, były wystawiane, na przykład o żoliborz, chwalę. jedzenie było przy śmietniku, była kartka, nadaje się do spożycia, ale to trzeba było chodzić za tym, dlatego mówię, że się więcej napracowałem, ten co robił 8 godzin, I się nadzukałem butelek, Ile się nazywałem tego wszystkiego, ja musiałem set, dziesiątki kilometrów dziennie zrobić, żeby przeżyć, żeby każdy śmietnik zobaczyć. To teraz przejdź z okęcia, z giełdy, na staliłem, pieszo. I teraz zajrzeć do każdej bramy, ile ja pracę. miałem. Ale pracowałem na swoim. <śmiech> I to jeszcze, jeśli ktoś pasował, to tam to ja uważam, bo to mój rewier. Jak powiedział, że się nauczy tabliczki mnożenia, to kupi wózek. I ja w to uwierzyłam. Ten wózek nam na miarę, tylko błyska nie miała. Tata poszedł z mamą na miasto i powiedział, jak się nauczyć tej tabliczki, to ja łzy leciały jak rok. Chciałam się nauczyć, bo wiedziałam, że dotrzyma słowa, i mi kupił. I się nauczyłam. Dotrzymał słowa, kupił. I pamiętam to do tej pory. A dalsze szczegóły to nie są takie bardzo przyjemne. Dlatego, że nas zostawił. Chował się pan bystaty kiedyś? No. To pan tego nie zrozumiał. Koboszewski, jak mi dał 100 zł, O, nie zapomnę, to był w tym teatrze kwadrat. Nadowciśnie, wiesz, że jestem za dowcipem. <śmiech> Ale ja dał kopię w tym hasiu, kurczę się przechyliłem, bo tam, mi słoiki, tam z tym swojego, zeszedziłem wtedy, jak teraz trafiłem. A on woła. A tym paluchem wiecie, jak to, to Koboszewski jeszcze młody wychoł. Mi płaszczyznę tak takim dużym, nie? Ja jedę do niego, bo on nie woła, nie? Jeden się śmieją od razu. <śmiech> Co tam szukasz? Ja mówię, Coś do jedzenia się szuka. To jest do mnie jakieś sensu. Hmm, do jedzenia. No do jedzenia, a co mówię, szukam, szuka, mówię. Co, co tam nie ma, mówię. Ale jakiś kawałek chleba się znajdzie. Portę, tak, tak tym jak książkę, nie? Wyjął weź Pieniądze by nowe wtedy wchodzić, weźmy. Tylko nie na alkohol. Bo ja mówię, śmiechę Dał mi 100 zł. Alkohol. Ja, ja się w duchu myślałem, ty nie chlasz mnie. Ja zaraz poszedłem na tam na sklep. Ale dał mi 100 zł. Na przykład wymyślałam sobie takie rzeczy, bo on kiedyś był górnikiem, pracował na Śląsku. To ja sobie wymyśliłam, po Węgiel biegłam do piwnicy i przynosiłam do szkoły, że to tata mi dał. Bo to jest z Śląska. To wymyślone było przeze mnie. Tak się buntowałam po prostu. Po prostu, no, chciało mi tego ojca, a go nie miałam całe życie. Było mi dobrze, bo tak. Na chlec na chciałem. Jeść miałem, no zima była gorąca, Zima była, tak, bo ciężko było. Zima to było, tak, ciężko, to już chyba... Jeszcze na stadionie nie było te, te, tego bazaru, w Europa, jak to teraz go nazywają. Pustym Bolochsa. A nas tam spało 16. i e, zimowkę, pamiętam tak, miałem na sznurek, się zawiązałem. Tu miałem kodę, tu się położyłem kartony i nad powierzchni spałem, mrozy złapały. Jak się głowę, bo że ja z je nie bardzo że mi ta szapka Boże, że ja nie zamarzłem. Nawet i pod zamarzniętym dywanem się fajnie śpi, bo jest ciepło. E, nad miesiącami idziemy, no i mrozy łapały dobre. Ty, ale my zamarzniemy. Nie, zamarniśmy i nie zamarzniemy, mówię tylko, żeby się czym było przykryć. Bo nie zamarzniemy? Patrz no w Wiśle leży dywan. No, tylko wyciągnęliśmy na dwa, na dwóch, bo to nam moknięce, to duży, go postawili takie patyki, nie, wieczorem on tak już przymarzał. To taki się na mnie zrobił. I no. no, tam się wsunęli, pokrywaliśmy się tym fajnie. No. Nawet wędkarze nasz rano znaleźli. Nas znali. To wiesz, wiecie, wiecie? No bo się dziwili, nie? Jak mogę nie żyć? Już jak jedną zimę jeździłem żyłem w Była taka ostra mnie. Kurczę, to tam będzie kicha mówię. Pociąg. Tylko pociąg. Jeszcze wtedy jeździło tam ludzie, kupa, nie? Jakiś tam bilet podniosłem. Ciepło pociągu, zawsze tam są jakoś dziurę tam, czy na korytarzu, czy gdzieś tam. I tam pasowałem się tam, gdzie konduktor wchodził. I on zaczynał sprawdzać. To ja ten stary bilet podniesiony tam, bo nie, nie wiedziałem, dokąd ten bilet jest. Ale był bilet, nie? Oni sprawdzał pan i go w ręku mam, nawet nie brał do ręki, bo i mam spoko. I zaraz tam przy domu walki gdzieś pasowałem i siedzący Kimka do kierc, z kierc z powrotem, wyspany gościł. I tak całorzymy się przeżyłem. Kelce, w Warszawie. To jeszcze zobaczyłem pierwszy raz, 17, 18 lat temu. Nigdy go nie widziałem trzeźwego w każdym razie. Nie zamieniliśmy nie. słów na trzeźwy rozum. Uważałem, że to jest człowiek skreślony. No bo inaczej bym to odbierał, jeżeli on po prostu by... Na trzeźwy rozum przyszedł i powiedział, że jest taka, a nie inna sytuacja, nie może sobie poradzić i żeby mu podać w rękę w jakiś sposób, czy, czy po prostu jakieś leczenie i tak dalej, ale on zawsze by uważał, że jest, że jest wszystko happy. Po prostu nie, nie brakowało mi nic. Było, myślę, że nie było tak, żeby było coś zjeść, a przede wszystkim, żeby się tym było napić. Tak jak mówię, ja bym chodził całą noc, aż musiałem mieć butelkę. Ja nie położyłem się sprawdzić. Jak już się nauczyłem na no to łęckie, o tej łęckiej się zaczęło, nie? Co ja mówię, sobie będę pracował, nie? Człowiek bezdomny, na no, przykład, ja mówię o sobie. Chciałem to płakałem, nie chciałem to nie płakałem, chciałem to się śmiałem, chciałem to się powyginałem, cudowałem, że ja pieniądze musiałem zrobić. Nieraz tak pod kościołem, taki Janek mówił: Patrz mi tych dwóch się dało kasę. Takich młodych chłopaków. To ja słyszałem, co oni mówili Mówi, ty, my mu specjalnie damy, bo on tak improwizuje, tak gra, nie ma lepszego aktora. I to dosyć dalej kasę. I dali dalej mi dużo kasy. <głosy> no, ja się teraz śmieję, nie? Ale to było takie upokorzenie tak, ja, wiem ja wiedziałem o tym. Ja się wstydziłem, przecież ja się nie wstydziłem, ja wstydziłem. I naprawdę za każdym razem na pójście na ja, to było moje przełamowanie się. Cały czas była taka walka, ale musiałem. Przemrany, bo taką, taką miałem ksywę. Nie, nie znam nikogo mojego nazwiska, ale jakbyś zapytał się o tatka, też czy nie poziom ten, ten, jakbyś pytał, Przemranego nie widziałeś na schronisku. Wszyscy wiedzieli, gdzie jestem. No bo jestem z Kołaszawy, nie? No to Szemrance, nie? Ja zawsze mówiłem, do chłopaków mówiłem i ja, ja się trzy rzeczy chłopaki boję. Ty? Takie twardzie? Tylko A Ja mówię, ja, nie. Są trzy rzeczy, które się boję. Czego się boisz? Ja mówię, słuchaj, ja się boję samotności, to się najbardziej bałem i zimnej głodu, mówię. Te trzy rzeczy. Taką mam zasadę i tego się boję. Mówię. Najbardziej A Najbardziej mojej samotności. Ja zawsze wolałem być w grupie. Jakbym byłem na kolonie, się nikogo nie bałem. A byłem sam bałem się. Czy, czy, czy jakiś miałem lęk. Przychodziły jakieś po prostu do domu? Zawiadomienia typu, że znajduje się tam, a ewentualnie coś tam, że zaczęła zapłacić jakieś pieniądze za ośrodek i tak dalej, i tak dalej. Wtedy po prostu mm, rozmawialiśmy na ten temat, a tak po prostu nie istniał. Chciał się nawet z pracy zwolnić przez niego, żeby nie płacić na niego pieniędzy. Jak się to wspomina, to widzisz, że ja, ja, ja się śmieję, ale tylko usiąść płakać było wtedy. Ja nieraz płakałem, nieraz. Ja tylko teraz moje nie Miechem, bo nieraz takie były sytuacje, że trzeba się i pośmiać było, nie? Ale to się na pośmi zbierało i to często płakałem, bardzo często. Raz położyłem się, chłopaki spali. Przecież nie zawsze byliśmy pijani, nie zawsze. Bo to nie, nie można powiedzieć, że, że człowiek gigantu jest na okręte pijany, nie. Ja byłem też trzeźwy. Ja byłem trzeźwy i przemyślewałem te sprawy. Ale to nie było długo, no ale ja się też wypłakałem, bo, no bo ja wiem, że ta rodzina mnie cały czas gryzła. Jak sobie przypomniałem, że ja musiałem to w, w taki świadomy sposób odejść, że nie mogłem inaczej zaradzić. I sięgałem za flachę. Jak, jak taty nie było w domu, to przez ten cały czas miałam świadomość, że tato jest, żyje gdzieś. Tak. Ja mam to świadomość, ale nie interesowało mnie. No. A wręcz mu życzyłam jak najgorzej. O, tak powiedzmy. Jak, no, jak, jak się ożeniłem, no, to było wszystko wspaniale. Wspaniale wszystko było ok. Yy, I zaczęło się coś przeć. Zaczęli chcieć, chcieć mnie rządzić. Teści, teściu, teściu, nie też się, była wspaniała kobieta. Dochodziło już nawet do takich spraw, że. Bo do, do ręką Znaczy Nie pobiłem się z nim, ale prowokował mnie w ten sposób, że ja bym bardzo nerwowym człowiekiem. I on mnie prowokował do tego stopnia, że ja bym go. Zobacz. Ale wtedy by skrzywdził kogo? Już w ogóle całkiem mi skrzywdził. Żonę, jego żonę, a siebie jak? Abym dostał KS-a, abym dostał taki wyrok, że jeszcze możemy siedzieć. Ja. I postanowiłem inaczej to zrobić, mówię, to słuchaj do żony, ja moje nie wytrzymam w tym domu, mówię, ja smaruję na śląskim. Pojechałem do kopalni, pracowałem, były czasy dobre, fajnie, pięknie, ale ja mówię, słuchaj, ja staram się o mieszkanie. I ja dostałem te mieszkanie, tak krótko, dostałem te mieszkanie i ona mówi, że nie, ona nie pójdzie ze mną. Mówię, nie pójdziesz? Mówię, to słuchaj, to ja nie będę prowadził długo. Wiesz, jaka jest sytuacja? Ja mówię, nie będziemy mieć całe życie na łączku? Tłumaczę, tak rozsądnie. Tam po, po będziemy już 10 lat. Te mieszkanie sprzedamy, to co macie, to mieszkanie w tym błońsku, mówię, to wrócimy. I tak to jest Twoje, i tak Twoje. Jest gdzie wrócić. Nie, ona nie pójdzie, bo to, bo ona nie zostawi ojca, nie zostawi matki i tak dalej. Ja się rozstałem, ja z nią jak w kinie. Tak na filmie. Pojechałem do miasta, w Płońsku mieszkałem. Kupiłem tort, kupiłem wino, to jest w Peweksie, bo to było. to do domu, ona myślała, że już jest ok, happy end. Tadek nie będzie, zrezygnuje z mieszkania itd. i tak dalej. Ja mówię, nie, to jest ostatni raz. Mówię w tym domu ja. Mówię, ja do tego domu już nie wrócę. I mówię tak. Nie gniewajmy się, mówmy sobie dzień dobry, jak się spotkamy, bo ja w tym domu nie będę jak nie chcesz iść. I z domu, przywiamy trzeba tak ja stałem i bardzo szybko zacząłem pić, praca B już, więcej woda, no i twardy gigant. Słuchali Państwo pierwszej części reportażu Szemrany. Do wysłuchania dalszych losów bohatera dzisiejszego reportażu zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień. Każdy wtęczy mógł Cię zobaczyć, by każdy wtęczy mógł dotknąć Ciebie. Mieli Państwo kiedyś do czynienia z osobą, która wciąż mówi tylko o swoich wadach i niepowodzeniach? O uwagę prosi dr James Dobson z Focus on the Family. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech osób, które mają niskie mniemanie o sobie, jest skłonność do ciągłego mówienia o swoich brakach każdemu, kto zechce ich słuchać. Na przykład osoba z nadwagą czuje się zobowiązana przeprosić towarzystwo za to, że zamówiła lody z owocami, bitą śmietaną i polewą karmelową. Wypowiada więc głośno to, co jak sobie wyobraża inni myślą na jej temat. Nie powinnam tego jeść, już i tak jestem za gruba, mówi wybierając łyżeczką wisienkę z polewą. Ten rodzaj oczerniania samego siebie wcale nie jest tak rzadki, jak mogłoby się wydawać. Przysłuchajcie się państwo sobie w najbliższym czasie. Być może zaskoczy was, jak często podkreślacie swoje wady w rozmowie ze znajomymi. Udawanie kogoś, kim nie jesteśmy, trudno uznać za zaletę. Jestem jednak przekonany, że popadanie w drugą skrajność jest nie mniejszym błędem. Paplając w kółko o wszystkich swoich śmiesznych niedoskonałościach, kształtujemy swój obraz w oczach innych. Mało tego, ubierając w słowa te niepochlebne odczucia na swój temat i głośno je wypowiadając, Coraz bardziej utwierdzamy się w przekonaniu o ich słuszności. Cóż, skoro dorośli koniecznie chcą oczerniać siebie w ten sposób w oczach innych, powiedzmy, że to ich sprawa. Stanowczo jednak polecam, by starali się Państwo oduczyć dzieci stosowania tej metody wobec siebie. Dzieciaki powinny wiedzieć, że ciągły samokrytycyzm może stać się po prostu złym nawykiem i rozumieć, dlaczego nawyk ten jest niemądry. Trzeba im pokazać, że istnieje duża różnica pomiędzy akceptacją pewnych swoich wad, jeśli jest to uzasadnione, a pustym szczebiotaniem o jakichś zawstydzających mankamentach. Żegna Państwa dr James Dobson z Focus on the Family. Program zrealizowano w studiu DR w Wiśle.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 Pytanie, czy Chrystus zbawi wszystkich ludzi? Odpowiedzi szukamy w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 1, wiersze 10-12, gdzie jest napisane Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go, Chrystusa, nie poznał, przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, czyli Chrystusa słowo przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Często słyszymy różne hasła: Chrystus Zbawiciel świata. Chrystus umarł za nasze grzechy. Chrystus przyszedł, aby zbawić świat. Chrystus oddał życie za grzeszników. Jak takie hasła odnoszą się do rzeczywistości? I czy są prawdziwe? Tak, są prawdziwe i oznaczają to samo, co oznaczała wiadomość o amnestii dla murzynów w Ameryce. 1 stycznia 1863 roku Abraham Lincoln ogłosił amnestię dla wszystkich niewolników na terenie poszczególnych stanów Ameryki Północnej. W tym dniu wszyscy murzyńscy niewolnicy w tych stanach na podstawie amnestii stali się wolnymi ludźmi. Czy wszyscy? Okazuje się, że nie. Do części ludzi wiadomość ta nie dotarła, nie usłyszeli jej. Spośród tych, co usłyszeli o amnestii, Wielu nadal żyło w niewoli, gdyż bali się swojego Pana. W swoim strachu nie dowierzali, że mogą odejść już od swojego dotychczasowego władcy. W ten sposób, z powodu ich niedowierzania i strachu, były właściciel nadal miał nad nimi moc i władzę. Inni wśród tych, co usłyszeli o amnestii, nie skorzystali z wolności, gdyż będąc tak długo w niewoli. Nie wyobrażali sobie, jak można żyć inaczej. Nie umieli żyć jako wolni ludzie. Z tych trzech wymienionych powodów nie wszyscy murzyni skorzystali z amnestii, mimo że amnestia została ogłoszona dla wszystkich. Kiedy Chrystus zawisł między niebem a ziemią, gdy rozłożył szeroko ręce, aby objąć wielu, wypowiedział ostatnie bardzo ważne słowa. Wykonało się. Chrystus wykonał to, co żaden człowiek nigdy nie mógł i nie mógłby wykonać. Ogłosił więźniom na planecie Ziemi amnestię. Człowiek niewolnik, żyjący w niewoli grzechu od wieków, od Adama otrzymał wolność. Od tego czasu wszyscy niewolnicy żyjący w kajdanach grzechu otrzymali prawo, aby stać się ludźmi wolnymi. Również wszyscy Polacy. Czy wszyscy Polacy stali się wolnymi? Do części Polaków wiadomość ta nie dotarła. Mimo słuchania nie usłyszeli jej. Spośród tych, co usłyszeli wiadomość, wielu nadal żyje w niewoli, gdyż boją się swojego Pana, którym jest Pan tego świata, szatan. W swoim strachu, również strachu religijnym, nie wierzą, że mogą już odejść od swojego władcy. Poznali jego moc w ich codziennym życiu i boją się. W ten sposób jedynie z powodu ich niedowierzania i strachu ma on nadal nad nimi władzę i moc trzymania ich w kajdanach. Inni wśród Polaków, którzy usłyszeli, nie skorzystali z wolności, gdyż będąc tak długo z pokolenia na pokolenie w niewoli, również niewoli religijnej, nie wyobrażają sobie, jak można żyć inaczej. Nie umieją i nie potrafią żyć jako ludzie wolni. Czytaliśmy przed chwilą. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go, czyli Chrystusa, nie poznał przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, czyli Słowo Chrystusa i Słowo, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Stwórca Świata, Stwórca ludzi, przyszedł do tych, których stworzył. Przyszedł, aby ich wybawić z kajdanów grzechu i z kajdanów wiecznego potępienia. I czy ludzie przyjęli Zbawiciela? Nie, nie przyjęli. Znaczna większość nie przyjęła Chrystusa, zignorowała Go, nie uwierzyła, nie zaufała Mu. Tylko mały procent ludzi przyjął Chrystusa przez wiarę i niewielka ilość ludzi uznali Go jako swojego Zbawiciela i uznali Go jako Pana, który ogłosił i wykonał amnestię. I co wtedy zdarzyło się? Tym, którzy go przyjęli, tak jak czytaliśmy, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Nie pisze nigdzie, że ci, co będą Chrystusa przyjmowali, co tydzień lub co miesiąc przyjmowali, ale ci, którzy Chrystusa raz przyjęli, przez wiarę przyjęli.